My szkolę w ale to nie jest bo to miejsce. to go czekać do środowiska, bo tam będziemy mieć Nasza wodzica się dzieje w naszych domach. domach gdyby budujemy nasze czynności, to z że istnieje maszyna, gdzie trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, po trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, to trzy, trzy, trzy, nie ja chcę tego wszystkiego, co się wokół mego znajdowało. znamenował a Heri to rozumie a u nas mówi Tak, ale w a się rozumie się, pomóż na w raporcie się świata gdzie było podane, pusiłe, głowę i był podany wobec, gdy ma i prowadza, to ja. A za późniejszych dni, że pani słabo, że pani czy że pani słabo, że nie że pani słabo, że pani słabo, że pani słabo, że to i serce nagratywało. Tą powinnoś, dziękczynność, bo jest napisane za wszystko dziękuję. Za wszystko. I również te dary, jest też napisane. co przed nas dziękują, y, jakie nie mają żadnego y, jakiegoś wyrzutu czy coś w y, y, y, y, tym rodzaju. Dlatego jest tak, tak bardzo, y, bardzo ważne, że te wołania nasze i mężów zboży starym przymierze, nowym przymierze, jest zawsze tą wielką rzeczą. Myśmy chcieliśmy w tym pieśle, że nie, pan Ryska Pana, to wciąż przez miesiąc. wielu ilu sprawie, nieraz jesteśmy zauważywali, o której nawet nie wiem, Nawet nie wiemy. Nawet sami myśmy o to nie prosili. Ale to już Pan uczy. I to słuchacie jak Pięć przykładów, które y, nam tu muszą być, może pozostawić. I odnał się że przyjaciele, i zaraz współczuć, to jeszcze mu, jaką można prosić. Pomnożymy. Pomnożymy, jak się trwa, wycierpienia. Ale jakie mamy z napisane w tej księdze, no. Moja modlitwa jest czysta. Jego modlitwa jest czysta. Do oskarżenia tych przyjaciół nie miały żadnego znaczenia. Jego serce, między nien, a Bogiem, jego serce buduje Boga Moja modlitwa jest czysta. I to tyle, jak ona jest czysta, jak ona jest znoszona w pełności wiary, a z pełności jaką myśmy szybko wiedzieli, łatwiej za mówimy, ale na nie, ja ja mam to jeszcze robić. Wtedy będziemy jeszcze tego powodu i zależności. Że wciąż ta podróżka jest, to człowieka wiary, rzeczy, uwieczna. Ona, musi być. Pewnie nie ma, nie ma życia, nie ma radości. Zatem, co my się załamamy, bo zadajemy się, no od tych cierpienia, na to, że jesteśmy wystawieni, abyśmy też i, i, I Dlatego, w tym modlitwie, mamy to ukonienie. Mamy ten y, rzecz, na którą nam znają serce odchodzi. I drugi, który da moc, czy wyciętna. To no, patrzmy w rękę, bo tylko widziałam, i on cierpi. Ale co pan powiedział? Do tego przeciwnika, który nas też otacza. Robi jak chcesz, aby mu życie nie było. Ten ktoś traci. Jakie to pięknie. Dałbym był łatwiej, żeby tak... O z nas, w z nas, w bożej, tam pan, powiedzmy, że myśmy byli tam. I tak, dzielnica miała, wiesz, wszyscy go Ale w tym centrum zwycięstwa, nastąpił, którym się wszyscy znaleźli przyjaciele i wszyscy otoczyli. i otoczyli, tu puminki przynosili też i tak jest w Taki Tak jest w A po co małe stopy? Był moment, że mnie przyciągnął, Jeden co mnie nie opuścił. A, a, a, krótsze. My oglądamy w tym roku... 16. życia nadziei apostolskiej. A Czy dobrze pamiętam? oni byli z najgłębszych dowódców. więziennego w Nowy wschody nie widział. Co oni robili? Lamentowali, płakali, Nie. Wyczytamy, że oni modlitwy i pieśni wnosili do Pana. Boże? Byli czynne. Aż zaczęsły mury więzienne. Szkli się wszystkich cel po osieraniu. Stróż tam się zaczął. Mamy w że nie tylko nic złego, bo już by tu są. Taka była moc modlitwa. Taka była moc pieśni, i radości do kogo? Do Pana, do tego, do którego należymy. I co za efekt był, Nie czemu było wielkim krajem, wielkiej rzeczy. I samej nocy. I ziela jego domu. I i zostali, i zostali odszczyni. To są te nawet, które są nam darowane y, od Pana. Myślę, że się do Rzyma okręczymy, bo też wspomniane mamy napisane, że 12, 12 w Morbidzie Kultawiczki. No, nie było tylko wspólnego mianownika, że to określiwe przychodzimy. Morbidzie Kultawiczki. My nieraz wiele z Panów to znamakamy tak, że jeden z drugiego szereg, jest, a ja bym cię to powiedział, a ja bym to tamtym, kto widział, nie? Może jeszcze jedną kogoś innego by do doradzić I w tym zapominamy o tym głównym doradzie. O tym, my jesteśmy, my jesteśmy zależni. Świat to się zbiera, robi różne konferencje, różne radi, doradzie i tak dalej, i tak To jest ważne. że mamy ten wiązek, jeden, włączony. Naszym Panem, Bo pierwszym swoim Pana, od Pana i wiązujemy i, i, i do, do Pana. Przez cimy, że tam Mateuszu, mam radę z Pana. Przed że tam lecany, czy my To są rzeczy, które nie są nam obcy. I mam że, Ania, że ma. takie, opuszczając te rzeczy, nie trwając w tych rzeczach, to kierujemy te nasze krokki w nie w tym kierunku, które by były w uchwale, w uchwale naszego. Bliście Piotra mamy napisane, ja że to jest połudne Masz, nie? w naszym mieście, przerywamy wiele wyszczane, powie może mamy yy, pokazane dotyczące i bardzo pierwczych rzeczy, rzeczy, które są możliwe. Nie czynimy modliki tylko w jak świat mówi, jak złota powoda, tylko my są, czynimy, że już stara Zmieniają się jak z wiatki przed naszym ojczym. A kola w serce, i ta ojczowska dobro nam pokusła. Ciesarało nam wszystko, najważniejsze, swego typa, starowało nam Dawinia. Dał nam pokój, bądź zostawiał nam na że... Tu Słuchajmy go nam na, dał nasze serce. I będziemy jak teraz w krocie apostołowie, nikt już nie powiedział, co hmm. ryby, soro, nie widział, że nie widział, że nie widział, że nie widział, że nie czy że to widział, no, że nie bo że nie widział, że nie widział, że nie tego że nie widział, że że całe że było zajęte sprawą Ile szkodził ty, którzy nas otaczają. Może małe rzeczy tak które są na tysiące dziennie pijenie i oni nie znają, nie wiedzą, co to jest właściwa, właściwa morduczka. to nauczyli, gdy, jak to bardzo szło, bo u mnie Schematy jakiegoś nauczonego. A my mamy napisane, że nasze możliwości potrzebne są. Potrzebne są, abyśmy znaleźli, co zrobili. I trzeba się podpisać. A jeżeli będziemy się porobić i mogli, czy mamy napisane, że drugiego wodu. To uczyni. Bez drugiego wodu. A my jakaś mogli, Proszę, żeby nie pana też i czytamy ile najszejmyści pan. I tu się młodzi pan. I tu przyszedł. Mamy wiele rzeczy pokazane, udokumentowane. Świat nie wysługuje, no, ale wysłuchuje nasz pan. Poimiowany. I drogi oboj. Pan powiedział, że ja Was byłem, ale i mój was nie umie. Dlatego, żebyście mnie umierzyli, że odboga... O mężliczu, w Trzeci, modlą się społecznie. Możemy z tego wymiarować, że są oblicze osobiste. W komórkach tam przedstawione swoje sprawy osobiste, jak i współgraci. I to można mówić, Panie Jezu, ja proszę Cię o to, ja Ci dziękuję za to. O modlitwach społecznych zgromadzenia nie ma mojego ja. W modlitwach społecznych my Cię prosimy, my Ci dziękujemy, my Cię wielbimy. O trwajcie. Przychodzą takie szaty na każdego wielu czego znasz, że nie ma siły się modlić. Myśmy chyba wszyscy tego doświadczyli. Ale dobrze jest spać w tych modlitwach. Dla nas bardzo trudnych doświadczeniach i w próbach. Wierząc, że przyjdzie ten czas i ta modlitwa zostanie wysłuchane. No. Wysłuchuję te modlitwy, ale może się zdarzyć tak, że nawet do końca naszego telegramowania i dostaniemy odpowiedzi na temat, którym się modliliśmy. Ale w górze to na pewno Pan nam objawi. Może oczywiście każdemu z nas. A jeśli będzie to znaczyło sprawy wspólne, to wszyscy to zobaczymy. I ja by Panu łaczki, żebyśmy mogli spać w tych modlitwach, jak było wspominane, są godziny modlitwem, żeby... dobrze wiedzieć, dobrze rozważyć w sercach, że jest to bardzo ważna rzecz. Nie powiem, że bo ktoś może to inaczej przyjmować, inaczej rozumieć, że nawet ważniejsze niż umiejętność czy przychodzenie na Słowo Boże. Wszystko jest ważne. Ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby się modlić społecznie w gromadzeniu świętych, bo wtedy jest to wielka siła, w której i kilku braci się modli. Siostry, też W duchu głowy mają nakryte. Wtedy Bóg uwielbiony. Dzień wyczuwane. Wtedy może Duch Święty działać. Jest porządek z domu, każdy zajmuje swoje miejsce. Każdy może stawiać się. Jedni za drugi, jak już mówiłem, w domu. Ale jeśli mamy tę społeczność między sobą, jeśli możemy się spotykać, wtedy wiemy, wtedy się dowiadujemy, że ten jest chory, jemu coś potrzeba. Bo wtedy ja się modlić, jak mi wiadomo co lub co komu jest potrzebne. Dlatego możemy spać w tych modlitwach bez przerwy, chociaż są trudne chwile. Wtedy rzeczywiście jest ciężko się mówić, a najgorsze i najtrudniej jest dziękować za te właśnie cierpienia, może nawet niesłuszne, ale wtedy można też powiedzieć, Panie Jezu, my Ci dziękujemy za te doświadczenia, za to wszystko, co na nas przychodzi, że Ty to wszystko już przyjęłaś, to wszystko załatwiłeś i żyjesz i słyszysz te nasze modlitwy. poważne połączenie i widać, się w celu są tą kolejność zachowywano. są strzenione, nam na podarowanym, czyli przez rany w domu. Było wskazane, nie to, że sposób mamy czynnik dotyczące, dotyczące, dotyczące, dotyczące, ale to wszystko, żeśmy się dowiedzieli, dotyczące, być Są też modlitwy społeczne, to również możemy nie mogą być zgodnią to Tego którym musimy te modlitwy, które się to to A tu są modlitwy, o których jest mowa, z tej myśli kierunkowuje już w sposób początku, dobrego początku. Mało, ale ten mały dobry początek jest bardzo zmieniony. Pan tak powie, że jak to osobno wyobraża. Żeby w ogóle zacząć, należy się łączyć społecznie i z ramią. Łącząc się społecznie i z nami, zanami, mamy nam dół pokoju i słowa. <śmiech> ja ten wierzch <śmiech> jest bardzo wokół zarosłych i jest to ważna myśl. Zobaczmy sobie tą sytuację, w jakiej się akurat apostol Paweł znajdował. Sobie ten, sobie zajęliśmy się, tego byli w więzieniu. W tym czasie, jak się ten list, on był w więzieniu. I on teraz pisze do tych wszystkich, którymi Bóg sobie podarował w tej sytuacji, na zewnątrz, aby były trzemnione młodzieńcy za nami. Oni tam są, tak dokładnie jest on w tym jedynie z Starchem tam się ukraje. I tak my teraz zaczniemy myśleć, bo wydawałoby się, że Chatan podpiewał dobrą pieczeń Ja apostoł z jest iludiony, którym nie będzie się rozprzestrzeniało słowo mówione. Bo my wiemy, że on tam w tym miejscu również wiele napisał, oczywiście może mało, ale wszystko. Było. Ale apostoł Paweł w tym miejscu właśnie się umołatwił. Tak jak te zdarzenia, które się ułożyły, wielu z tym się już rzeczywiście cieszył, ale apostoł Paweł poznał, że to była bola Może że on się tam znalazł. przecież nie muszę mu zapytać, przypomniałeś to, kiedy bym do niego powiedział, być mężny, bo jeszcze będziesz musiał stanąć przed cesarzem, czyli przed Poganami w więzieniu, żebym nikt nie powiedział, takim myśl, taką byś zapewne nie miał, on na pewno już widział tą tę sytuację, gdzie apostowały rzędzie i w tym właśnie tą, w więzieniu on otwierał. Ale, ale żeby tej jaskini czy, w, czy w tym tamtym czerwonym, gdzie jako to był urzędy, z czerwonym pilnie, żeby tam ta cudowna. Ewangelia nie dotarła, żeby tam prawda Ewangelia nie dotarła, prawda zresztowa. Co jest potrzebna moc, wraz z tym, że są modlitwy, które sobie mają potwierdzenie mocy, bo taka była modlitwa całego gromadzenia z, z, z był w więzieniu i w samym skursie się tam coś wykonało, ale była jeszcze jedna taka modlitwa, gdy pewne powróci się przykazły i wiele by gdzie się odpoczynało, wiele nie numerowieści oczoraj, na w pewnym momencie to dotknęło tych wszystkich i oni poczuli taką boję i zaczęli się modlić ale bezpiecznie mogli głosować. Może zaczęli posłuchać, ale zaczęli się zacząć. będziemy Państwu dalej postępować, bo teraz pisze w jego imieniu. wydeczny słuchaj jakiś słuchacz jeśli by tak się zdarzyło, że ten słuchacz ma serce zamknięte te drzwi są zamknięte może też być na sali jakiś mówiący ale myśli moje są akurat poza tą salą drzwi są zamknięte ale nie taki cel jest, jest w Bóg chce śliwory żeby te serce się otwarło, żeby słowo mogło wejść do serca. Są też to są wszystkie przeszkody, co czyni ten przeciwnik i w czym my również jesteśmy mu ulegli w tych rzeczach, że nie zważamy i nie dajemy się tej mocy wolnej strzec, że jesteśmy dla niego i serca są te słowo nie dostrzec. Pani wymieni takie wyraźne przykłady z Miri z To są właśnie te sytuacje. Czyli te drzwi, czyli te serce, kto to może otworzyć, tam tych, którzy również są związani z Państwu i w tej myśli, w tej służbie zaczynają swoje dzie dzieło, Państwo tę kontynuować, mając na względzie nie tylko swoje, ale również te które są przynione w różnych miejscach przez różnych y, sług, aby to wspólnie było potwierdzone, znane z tej woli, bo później będziemy docierać o no, takich myśli, że apostoł ja Paweł sam objawia posyła słów do pewnych miejsc, żeby przedstawić siebie jego stanowisko, co tam robi, żeby oni po prostu mogą się wiedzieli, jak się mają złodzić za pałem, żeby wiedzieli co on tam nie ma, czego nie ma, co mu brakuje. To są te służby, które będą uczynione, a dla tych, kto jest informacja, żeby wiedzieć, jak się mówi wyraźnie sprawy mnie, aby nie były otwarte w dla słowa. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, do tej pozycji, do tej wysłuchałości i czujności wciętrzynienia. 18 rozdział <śmiech> <śmiech> Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w moim mieście pewna wdowa, która go nasadziła i mówiła, weźmę ją w obronę przez moim przeciwników. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani człowiekiem się nie liczę. Jednak ponieważ na przyszłość mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, w nie przyszła, i nie uderzywał mnie w pasz. I rzekł Pan, słuchajcie, co te, ten niesprawiedliwy sędzia A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy zwołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż z w ich sprawie, powiadam Wam, że wszystko weźmie ich w obronę. Tylko czy ty znajdzie wiarę na ziemi, gdzie przyjdzie. To jest jedna część, pierwsza ta o tej wytrwałości, to Pan Jezus, będąc jeszcze na tej ziemi uczniom swoim, którzy pomimo tego, że chodzili tak długo to wielu rzeczy nie rozumieli. Wcale nie jesteśmy lepszy od nich i tak samo długo chodzimy niekiedy z Panem, a nie rozumiemy mocy modlitwy. Czy my się czasem zastanawiamy, dlaczego, dlaczego pośród nas jest tak wiele od niewierzących mężów, albo niewierzących żon. Na pewno łatwiej jest iść w dwóm, w jednym kierunku, niż jak już było oglądane nieraz na tym miejscu, ciągnąć to nierówno Ja tylko dałem ten przykład, co dotyczy męża i żony. Sprawa dotyczy dzieci, wnuków i tak dalej, i tak dalej. Nie różnego rodzaju bezrobocia, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu my wielokrotnie nie wierzymy w moc modlitwy. że nam to może pomóc. Jeszcze jedno miejsce chcę przeczytać z dziejów apostolskich, kiedy szatan poprzez ręce twoich słów niszczył świadectwo Boże. 12 rozdział dziejów apostolskich. A w owym czasie targnął się król Seros na niektórych członków dworu i poczuł ich gnemie. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, gdy zaś Widział, że się to podoba Żydom kazał pojmać i Piotra, a było to Były to dni przeszników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem cwórkom żołnierzy, aby dostrzegli, zamierzając po świecie warty, stracić go przed ludem. Stawić go przed ludem. Strzyżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. My, a nie wiem o co tutaj chodzi, to, to jest dwóch, trzeci też wymieniony jest, którzy byli na Górze Przemienienia z Panem Jezusem razem. I ci oglądali chwałę Pana Jezusa. To są ludzie, którzy rzeczywiście będąc jeszcze na ziemi o tej chwale mogli tutaj opowiadać. I szatanowi tak zależało, żeby tych trzech płacić. tutaj i Herod nawet nie wiedział, jaki plan wykonuje. Ale Bóg jest mocniejszy od ponad wszystkich. I jeśli y, miał inne plany, to choćby nawet i Herod, i stu Herodów się sprzysięgli przeciwko niemu, to nie są w stanie tego pokonać. Ale my mamy tu jedną rzecz. Bóg modlił się za nich. na następną stronę z tego. Nie chcę już czytać tego całego właśnie, kiedy Piotr sam nie dowierzał, że wyszedł po bramy więzienia, ale jedną rzecz należy zauważyć, że on był bardzo spokojny. On wiedział, w czyich rękach się znajduje Biotr. On spał pomiędzy tymi żołnierzami. Należy zwrócić na to uwagę. Ale kiedy już wyszedł i zaczął połatać ze do drzwi w domu Marii, gdzie byli zgromadzeni ci wszyscy, którzy się modlili. To ci, którzy się modlili, sami nie dowierzali to, że ich modlitwa została wysłuchana. I więc my wielokrotnie modlimy się i zanosimy modlitwę zaczyć, ale nie wierzymy, że to może być wysłuchane. Przeczytamy. Jeden z 15 wiersz tego rozdziału. I poznaczy głos Piotra z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed nami. Oni zaś powiedzieli do niej, bo szalała. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego ani. A Piotr zaś połatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieni się. Czyli my utrzymujemy dużo więcej niż się spodziewamy. A to z tego powodu, że wiara nasza jest zbyt słaba. Ale wiedząc już o tym, po prostu możemy z tego użytek robić Możemy jeszcze bardziej, zdecydowanie te modlitwy nasze zanosić. Natomiast druga część tego drugiego wiersza czujnie z dziękczynieniem. Było dziesięciu trędowatych, uzdrowionych przez Pana Jezusa. A wrócił tylko jeden. Chciałbym podziękować. Czy my nie zapominamy wielokrotnie, jeśli już coś otrzymamy, że powinniśmy za to podziękować, a nie jest okropnie może wydaje nam, się, że to zostało zrealizowane poprzez nasze jakieś zabiegi, że to jest może nasze, jakieś poprzez nasze siły, co żeśmy uczynali. Absolutnie nie. Bez niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. I jest napisane za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękuję. Czyli to jest właśnie ta druga część tego wiersza przypomina nam o tym, że myśmy powinni być czujni z dziękczynieniem. Natychmiast po zrealizowaniu, jak modlitwy po wysłuchaniu, powinniśmy zaraz być gotowi do czynienia. tak samo i ten wiersz drugi w budynku bądźcie wytrwali i i się niezdziekcienienie, ma módlcie się zarazem i za nas to jest też bardzo praktyczne na czym polega chcę to wytłumaczyć na takich rzeczach, które my potrafimy pojąć na sobie. my mamy do czynienia z różnymi urządzeniami i te urządzenia mają takie systemy kontrolne Zanim się wyjedzie ciągnik, to się sprawdza, gazło światełko ściśnienia u zgasło, dobra, woda jest, jest, wszystko tam się na tym liczniku zgadza, wszystko pogasło, możemy jechać. Samochodem, samochód ma więcej tych punktów kontrolnych, jak to wszystko pokaśnie, można jechać. I im bardziej czułe urządzenie, tym ma bardziej rozbudowany ten układ kontrolny. I właśnie te rzeczy, te zależności, o których my mówiliśmy, to są bardzo poważne rzeczy, jakby można zobrazować to takie urządzenia, które pozwalają nam przejechać przez to życie w błogosławiony sposób i yy, być zabezpieczonymi i, i to, co wszystko Bóg nam na naszej drodze yy, postawił, potrafimy to zebrać bo dał nam, że nas w pewnego rodzaju oręż, pewnego rodzaju broń, bo to jest nasza broń. To, że my miłujemy żonę, to my diabło po prostu nie pozwalamy, żeby on y, wszedł w y, ten układ. Że żona jest uległa, to nie pozwala diabło, żeby wszedł i zabrał. I tak dalej, już nie będę tego powtarzał. Ale chcę zwrócić uwagę, że modlitwa jest takim układem pomiarowym. Dlaczego ona takim kontrolnym? Bo ona pokazuje tak że my nie tylko deklarujemy, że my jesteśmy zależni od Pana. Bo właśnie jeśli my yy, doceniamy modlitwę, to znaczy, że to nie jest pusta deklaracja. To wszystko, że my mówimy, my Pana miłujemy. Tak, tak, my na to zwracamy uwagę. A nie idziemy yy, modlić się razem z braćmi i siostrami, jak jest yy, godzina modlitwy. Nie ma nas tam. To po co będziemy oszukiwać się, że my jesteśmy zależni od Pana? Dura, czysta dura w ogóle to jest szyderstwo. Że my, yy, tak ja to wybaczcie, że ja tak dosadnie mówię, ale ja to nie mówię ze złości ani z niczego, tylko chcę, żebyśmy to wszyscy zrozumieli. I rzecz jest taka, że właśnie yy, po prostu budlitwa ma wyrażać, bo przecież yy, uwierzył ktoś i nikt by się nie musiał modlić. Po co? Pan wszystko daje i, i idzie krok. No? paczka spadła, krok, paczka spadła, wziął, wziął, wziął. Ale czy on by wiedział, od kogo to spadło? Absolutnie by nie wiedział. I dopiero wtedy, jak on się zaczyna modlić, bo Paweł taki był czynny w służbie, był taki czynny w służbie, że odprawił 100 tysięcy modlitw, yy, prześladował tych, co mu się wydawali, że oni są przeciwko Bogu, robił różne służby, był taki kurliwy, a dla Boga nic nie zrobił. Okazało się, że to wszystko było nierozsądne. I w tym momencie, kiedy się Pana Jezusa zobaczył, kiedy się nawrócił, kiedy się zrodził na nowo, to Pan mówi, idź tam, bo On się modli. Idź, bo On się tam modli. Dopiero w tym momencie y, poczuł tą zależność, że On jest zależny od Boga, że to nie można zrobić ani kroku bez tej zależności. Czyli modlitwa wyraża w pierwszym y, stopniu zależność od Boga. To jest system kontrolny. Jeśli ja Cię modlę, to znaczy, że ja jestem zależny od Boga, ja się mogę skontrolować. Aha, więc tak, mam rozmawiać z Bogiem, mamy z Bogiem coś, mamy zrobić, to ja się z nim muszę skontaktować. Ja muszę nastawić na tą falę, muszę zrobić rozruch swojego serca. Aha, czyli jest zależność, bo zawsze się modlę. Czyli zawsze wstałem z rana, nie, zjadł, yy, ubrał się, złopolił się, elegancko poszedł do pracy. Zapomniał, przecież się nie pomodlił. Dobrze, że sobie przypomniał, ale jak on wie, że najpierw musi być modlitwa, i to powiedzmy, musi być dojść do takiego rozruchu, żeby faktycznie nie było to odwalone, tylko żeby on y, mógł to przed Panem cały ten dzień postawić, i wtedy tu jest zależność od Pana, bo on wie, że bez Pana nic nie idzie uczynić. To jest numer jeden. A teraz druga sprawa. My mówimy, ja go miłuję, a on wcale w stosunku do mnie nie odpłaca mi takim samym. Albo ja miłuję swoją żonę, ja miłuję swojego męża, ja jestem w porządku z, do rodziców. Ale zobaczmy teraz, jakby te były światełka yy, na naszym sercu i one tak, świeci się czerwone światełko. Dlaczego się świeci? Dlatego, że ja nie moczyłem się za swoją matką dzisiaj za swoim ojcem, za tym, za bratem, za, nie modliłem się, ono się śmieci, a ja on muszę zgodzić. Czy ja rzeczywiście, faktycznie yy, miłuję kogoś? Czy ja jestem zaproskany, żeby mu się dobrze pochodziło? Wtedy się to po prostu yy, przekonam o tym, jak zaczynam się modlić. Yy, mówię Panie, ale czy Ty widzisz, jak ten brat już ma takie i takie problemy, czy Ty to widzisz, albo czy mógłbyś mu pomóc w tej sprawie, albo siostrze, albo moim rodzicom, albo komukolwiek. Czyli każdą sprawę, jak ja zanoszę, to w ten sposób potwierdzam, że ja coś wartościuję, że ja coś rozumiem, że ja jestem coś, coś zaangażowany. I tak samo później dopiero jak ja y, jestem, jakby można powiedzieć, w tym układzie zależność od Boga y, widzą moje oczy, mojego serca y, te sprawy poszczególne, bo ja je przedkładam Panu, to znaczy wtedy jest wszystko w porządku. Jest już w porządku, może to urządzenie działać. Może urządzenie działać, może, mogą się te błogosławieństwa produkować, bo one mogą spływać od Boga. Bo Bóg wie dokładnie, że my jesteśmy poważni. My jesteśmy poważni, bo my się do Niego modlimy. Bo się spodziewamy, że my coś od Niego otrzymamy, bo my wiemy, że tylko od Niego możemy otrzymać. A z kolei, skoro brata miłujemy, czy siostrę miłujemy, czy y, swoją żonę, czy męża, czy kogokolwiek, to nam jest to ważne. Nie, bo ona mnie źle zrobiła, no to ja teraz będę może się modlił. Panie, może by się ukrócił. Tak, ile to tego będzie? Raczej, jeśli to ma być modlitwa, to trzeba to przynieść. Panie, ja miłuję swoją żonę, A, żeby ona otwarła serce na swoje słowo. Nie, żeby ona powiedzmy coś tam robiła takiego, co mnie się podoba, Sprawdź, żeby mąż mój otwarł na, na twoje słowo, serce. Sprawdź to, sprawdź tamto. Ty najlepiej wiesz, co w tej sprawie jest potrzebne. I my w tej chwili zanosimy taką modlitwę, która jest skuteczna, bo Bóg może nam dać to, o co prosimy. I wtedy, jeśli my już jesteśmy w taki sposób wyregulowani, to my po prostu będziemy chętni, by brali udział, a zarazem i Sprawy Pańskie, które są dalej od nas troszeczkę, czyli, czyli krąg modlitwy się poszerza, poszerza, poszerza. Że on jest najpierw, jakby można powiedzieć, w takim małym kręgu, później jest w coraz większym kręgu, coraz większym kręgu, a później wchodzimy już w sprawy Pańskie, które sięgają na daleką przyszłość niekiedy. Że my się modlimy w sprawach, które powiedzmy, nawet w naszym czasie nie będą yy, się A już tak jak właśnie Abraham. On widział Dzień Pana. Jak Pan mówi, on widział mój dzień. A skąd on widział? Bo on był takim mężem, że on to serce, jakby można powiedzieć, tak rozszerzał, On to tak przenosił na te sprawy pańskie, że jak on ten dzień zobaczył, to się cieszył. bo się radował tego dnia. I to jest właśnie rzecz taka, że my możemy też się cieszyć, że my zaniesiemy te modlitwy szczere za naszych wnuków. Prawnu Bóg. albo do końca, to póki Pan nie przyjdzie i będzie jeszcze nasza rodzina cielesna, można powiedzieć, tutaj na tej ziemi. I możemy takie modlitwy zanosić. A możemy zanosić za wszystkich ludzi, za całą rodzinę właśnie Bożą, która będzie. I też te modlitwy będą wysłuchane.